Po roku wszakże trwania wojny przyszedł Mugden, od którego już wynik jej nie pozostawiał żadnej wątpliwości. Jednocześnie kryzys wewnętrzny w Rosji wszedł w ostrą fazę, czyniąc ją bezwładną na zewnątrz. Z drugiej strony we Francji pod rządami ministerium Kombesa rozwija się zacięta walka z kościołem. Odbywa się dezorganizacja armii i świecą triumf hasła antymilitarne. Ta chwila wydaje się Niemcom najodpowiedniejszą do rozbicia tworzącego się ugrupowania i biorąc asumpt z kwestii marokańskiej, w której ich interesy zostały zignorowane, dokonują one ataku dyplomatycznego na Francję. Atak ten, którego Spiritus Mowens był według wszelkich danych sam Wilhelm II, wykonano z gwałtownością zarazem i perfidią. Dyplomacja berlińska... Nadała sobie pozór, jak gdyby teraz dopiero dowiedziała się o rzeczach znanych jej dobrze. O treści porozumienia z Anglią Delcasse poinformował Berlin przed jego zawarciem. I stamtąd nie zrobiono wówczas żadnych zastrzeżeń. Zrobiła ze sprawy kwestię honoru mocarstwowego Niemiec i zażądała usunięcia francuskiego ministra spraw zagranicznych. Rząd francuski miał wrażenie, że jest zagrożony wojną. Istotnie niebezpieczną przystanie wewnętrznym państwa za ministerium Combesa. Delcasse musiał ustąpić i Francja zgodziła się na konferencję międzynarodową. Był to triumf Niemiec, ale raczej formalny niż faktyczny. Polityka francuska ze zmianą kierownika nie zmieniała kierunku, a zbliżenie francusko-angielskie wytrzymało próbę konferencji w Algeziras i zacieśniło się dzięki wolnej odwahań polityce angielskiej, zdecydowanej popierać Francję. Angielsko-francuska Entente Cordiale staje się faktem dominującym nad położeniem międzynarodowym. Od Algeziras zaczynają się też próby Anglii w kierunku zbliżania do Rosji. Jeżeli na treść traktatu Portsmuckiego, łagodzącego możliwie dla Rosji skutki klęski wojennej, wywarły silny wpływ Stany Zjednoczone, niepragnące zbytniego wzrostu zagrażającej ich interesom na Pacyfiku potęgi japońskiej, to niewątpliwie współdziałała tu mniej widocznie i Anglia. W interesie tego państwa leżało powstrzymanie pochodu Rosji w Azji, ale nie osłabienie jej zbytnie, pociągające z konieczności uzależnienie Rosji od Niemiec i oczyszczenie im drogi na Bliskim Wschodzie. Z drugiej strony Anglia już zaczęła szukać zbliżenia się z dotychczasowym przeciwnikiem na gruncie wspólnych interesów zagrożonych przez Niemcy. Zabiegi angielskie doprowadziły do porozumienia z Rosją w roku 1907 w sprawach azjatyckich, bardzo dla Rosji korzystnego, zwłaszcza ze względu na jej obecne położenie mocarstwowe. Wraz z porozumieniem francusko japońskim i rosyjsko japońskim dopełnia ono układu porozumień, w których sprężyną działającą jest polityka angielska, a z których wyłączone są Niemcy. Są to tylko porozumienia, nie przymierza i niepodobna na nie patrzeć jako na koalicję przeciw Niemcom. Dzięki nim wszakże usunięte zostały kwestie sporne między mocarstwami, wyzyskiwane przez Niemcy w ich polityce agresywnej, przede wszystkim antyangielskiej. Wiążą one niejako ręce dyplomacji berlińskiej, i tamują ten rozmach, jakiego nabrała w polityce pozaeuropejskiej angielsko-francuska Entente Cordiale. Przy dobrym stosunku obu państw z Włochami i Hiszpanią porozumienie się mocarstw zainteresowanych bezpośrednio w sprawach śródziemnomorskich zmienia gruntownie położenie zachodniej Europy wobec Niemiec. Wpływ ich w tej połowie naszej części świata zostaje podcięty. Przede wszystkim zaś Francja. Zdegradowana po roku 1871 z zajmowanego przedtem pierwszorzędnego stanowiska mocarstwowego, odosobniona przez długi czas i nawet zagrożona nowym ciosem ze strony Niemiec, oparta następnie o Rosję, której potęgę przeceniała, a która ją prowadziła do służenia za narzędzie polityce niemieckiej. Wreszcie po zaangażowaniu się sojuszniczki na Dalekim Wschodzie i jej rozbiciu, zagrożona zupełnym uzależnieniem od Niemiec przez zbliżenie z Anglią, odzyskuje pozycję samodzielną, a wraz z nią możliwość prowadzenia własnej polityki na najważniejszym dla niej poza Europą gruncie północnoafrykańskim. Niemcy, które oparte na swej potędze i na antagonizmach innych mocarstw gotowały się do rozkazywania całej Europie, napotykają dziś na Zachodzie realną, przeciwstawiającą się im siłę we Francji związanej z Anglią, wobec której zmuszone są pogodzić się z faktem, iż czas na ich hegemonię jeszcze nie przyszedł. Wytworzona w ten sposób nowa sytuacja międzynarodowa sprowadza Niemcy w Europie do roli skromniejszej niż ta, którą odgrywały do niedawna, i utrudnia im, nie wiadomo na jak długo, politykę zaczepną poza Europą. Niemcy nie są wszakże skłonne do pogodzenia się z wytworzonym stanem rzeczy. Na drugiej konferencji pokojowej w Hadze w roku 1907 występują one jako główne mocarstwo wojownicze. A całe zachowanie się ich przedstawicieli świadczy o zaczepnych na przyszłość zamiarach polityki berlińskiej. Podstawę do tych zamiarów stanowi nie tylko ich własna potęga, rozwój sił wewnętrznych własnego państwa, ale także ich stanowisko we wschodniej Europie. Po rozgromie Rosji na Dalekim Wschodzie w tej połowie Europy zaszły głębokie zmiany, wobec których dotychczasowa polityka Niemiec i tradycyjna polityka Prus, służąc swym ustalonym celom na nowe pod niejednym względem Wstępuje drogi. Część trzecia. Osłabienie Rosji. Kwestia Polska i polityka Niemiec we wschodniej Europie. Rozdział pierwszy. Rosja po wojnie japońskiej. Bankructwo wschodnioazjatyckiej polityki Rosji nie było najważniejszym skutkiem klęski poniesionej w wojnie z Japonią. O wiele większe znaczenie ma zmiana, jaka nastąpiła w jej pozycji mocarstwowej. Państwo, uchodzące za pierwszą potęgę militarną na lądzie i za trzecią z rzędu potęgę morską, wykazało wielkie braki swej armii i niezdatność floty, odsłaniając jednocześnie zatrważający stan swego ustroju wewnętrznego. Rosja... Dzięki linii syberyjskiej i sposobowi jej używania podczas wojny, polegającemu na ogołoceniu wewnętrznej sieci kolejowej z wagonów, gromadzonych na dalekim wschodzie, przezwyciężyła wcale szczęśliwie odległość teatru wojny od centrum państwa, którą uważano za największą dla niej trudność we wschodnioazjatyckiej kampanii. Przerzucenie ogromnych mas wojska do Mandżurii w stosunkowo krótkim czasie i ich zaprowiantowanie okazało się możliwym. Klęskę sprowadziła przede wszystkim nieudolność i opieszałość dowództwa, sztabu i w ogóle wyższych oficerów armii i floty. Braki najfatalniejsze, co do których dostarczają smutnych danych procesy wytaczane dowódcom po ukończeniu kampanii. Towarzyszące wojnie i rozwijające się silniej po jej ukończeniu wewnętrzne wypadki w państwie, opozycja szerokich i poważnych kół społeczeństwa, zorganizowany i gwałtowny w swych przejawach ruch rewolucyjny, wreszcie najpotężniejsza ze wszystkiego żywiołowa, duchem zniszczenia kierowana anarchia, ujawniły niebezpieczny stan umysłów ludności i głęboką chorobę ustroju społecznego. Wreszcie Zachowanie się wobec wszystkich tych wypadków rządu, bądź bezczynnego, bądź używającego niepotrzebnych okrucieństw, bądź usiłującego anarchię czerwoną zwalczyć przy pomocy anarchii czarnej, raz kierowanego przestrachem, drugi raz uczuciem zemsty, odsłoniło w nim brak woli, brak planu działania i szerszej myśli, wreszcie dezorganizację i pochodzącą z niej słabość. Okazało się, że istnieje on tylko dzięki temu, iż niezadowolony naród nie jest mu zdolny żadnej silnej organizacji przeciwstawić Dla tych, którzy od szeregu lat bacznie śledzili ewolucję wewnętrzną Rosji i system jej rządów, fakty powyższe nie były całkiem niespodziane Rządzenie tak olbrzymiem, różnorodnym i historycznie nieskonsolidowanym, a na skutek swego sąsiedztwa z Europą w coraz bardziej skomplikowanych warunkach żyjącym państwie, przedstawia ogrom zadań, którym podołać może tylko bardzo wysoka organizacja zarządu. Do spełnienia tych zadań powołana była biurokracja, rządząca bez społeczeństwa, lub wbrew niemu, systemem centralistycznym zbierającym w stolicy nici najdrobniejszych, najbardziej lokalnych spraw całego imperium, rządząca wreszcie bez odpowiedzialności przed kimkolwiek i bez kontroli z czyjejkolwiek strony. Odpowiedzialność przed samowładnym monarchą, przyrosnącej z niesłychaną szybkością komplikacji zadań i czynności rządu, stała się czysto formalną, Przedstawicielstwa narodowego ustrój państwa nie dawał. Przy braku zaś zupełnym wolności słowa nie mogło być nawet mowy o moralnej kontroli ze strony opinii publicznej.